Omacnica to problem duży, a nawet coraz większy, a moim rozmówcą jest pan magister inżynier Janusz Narożny. Panie Januszu, na omacnicę jest wiele sposobów i co jeden to lepszy, aczkolwiek problem narasta. Mnie osobiście najbardziej spodobał się sposób z powietrza, lotniczy, z wiatrakowcem. Wiatrakowiec może być przyszłością do zwalczania biologicznego omacnicy prosowianki w kukurydzy. Ma dwie ważne cechy, czy dwie ważne zalety. Można to robić niskim kosztem, porównywalnym do aparatury naziemnej, przy bardzo dużej wydajności, bo prędkości tam przelotu są znacznie większe niż aparatury naziemnej, czyli koszt tego nie jest tak duży, jakby ktoś mógł myśleć, czy to jest statek latający, tak, i ogromne zaraz z tym związane koszty. Jest to metoda, którą w ubiegłym roku, czy w tym sezonie w Polsce około 5 tysięcy hektarów zostało zrobione. Skuteczna? Skuteczność metody biologicznej się mówi jest na poziomie 75-85%. Czyli w porównaniu z chemią to troszkę mniej? Z chemią jest to te kilka punktów procentowych, może 10 punktów procentowych mniej, ale muszę powiedzieć o integrowanej ochrony roślin, która od 1 stycznia obowiązuje. Integrowana ochrona mówi o czterech sposobach zwalczania agrofagów. Pierwsza to jest metoda agrotechniczna, druga biologiczna, trzecia dobór odmian, nie chciałbym powiedzieć GMO, ale to wiadomo, że jest zakazane. Czwartym miejscu dopiero jest metoda chemiczna. Może być tak, że dużo rolników wybierze metodę chemiczną, bo rzeczywiście może być łatwiejsza, idę do sklepu sobie kupię środek chemiczny, jest bardziej wszystko rozpowszechnione. Firmy chemiczne mają dużą siłę przebicia, znane i tak dalej. Może być barierą maszyna do tego robienia. No ale barierą są też przecież wystarczająco wysokie opryskiwacze, o które wcale nie jest łatwo i są bardzo drogie. Ich z tego wiem w Polsce jest kilka. Usługa jest około 100 zł do samego do hektara, bo, bo mam kontakt z takimi e, usługodawcami. No, i to już muszą być dość duże powierzchnie, aby to się po prostu kalkulowało. Tak? Metoda biologiczna. Dlaczego jest akurat na drugim miejscu w integrowanej ochronie roślin? No, wszyscy zapominamy o środowisku i o nas samych, tak? Żeby nie truć się nie, niepotrzebnie i tak dalej. Kruszynek jest to owad, który on w naturze żyje, tylko on nie żyje w takiej ilości, w takim natężeniu, i on musi być po prostu celowo wkładany do, do środowiska w danym miejscu. E... W Niemczech, gdzie się to produkuje, w południowych Niemczech, ponoć setki tysięcy hektarów tym chronią. We Francji, we Włoszech, gdzie mają ogromne problemy z omacnicą, jest to dość popularna metoda. To dlaczego tak mało Polaków jej używa? Omacnica wystrzeliła dopiero praktycznie w ubiegłym roku, chociaż ona istnieje w Polsce już od kilku lat. Według doktora Beresia, Praktycznie obejmuje już 100% kraju, z różnym nasileniem, większym czy mniejszym. Jeżeli e, zintegrowanej ochrony roślin rolnicy nie skorzystają z tych czterech punktów, no to będzie źle i coraz bardziej źle, i coraz gorzej. Presja z jej strony w kolejnych latach będzie rosła, Pan prognozuje? Jeżeli rolnicy nie zniszczą jej w zarodku, albo przez metodę agrotechniczną, albo przez metodę biologiczną i inną i pozwolą jej się dalej rozwijać, może być progiem. W Instytucie Ochrony Roślin, jeżeli chodzi o przyszłość rozwoju tego agrofaga, to chyba jeden z niewielu ma trzy krzyżyki, trzy plusy. Czyli Instytut Ochrony Roślin prognozuje, że to może być duży, ogromny problem. A metoda agrotechniczna, o której pan wspomniał, to jaka konkretnie? Prawidłowy podozmian, prawidłowa agrotechnika. Rolnicy wiedzą o co chodzi. Czyli nie monokultura, nie upraszczane systemy bezorkowe. Ale i zostawianie jed... ścierniska, w, których, w którym zimuje larwa o macnicy, bo to jest tego sens, tak? Ale jednak uproszczony system jest promowany i to coraz bardziej tych rolników się kusi. Jest promowany przez firmy dostarczające maszyny rolnicze, jest promowany przez może firmy chemiczne, które przy tym korzystają, bo tam trzeba więcej środków chemicznych, chociażby na same odchwaszczanie. Chociażby na same choroby, chociażby na same szkodniki. No, rolnik sam wie po 12 miesiącach, czy, czy na tym zyskał, czy nie zyskał. Robiąc uproszczoną, wydając więcej na, na ochronę roślin.